Cześć, wszyscy witamy w kolejnym A -a. odcinku Beskitu. Witamy. Tak, tak, ogólnie poszliśmy za trendem podcastu. Paskudnie sprzedajmy. No. I jesteśmy bardzo ulegli. Jesteśmy bardzo ulegli. Ty. Podda poddaliśmy się ty trendom za tutaj siedzisz? Tak. Tak. się trapać. Przestańcie się trapać. Poddaliśmy się ogólnym trendom podcastowym i też nagrywamy odcinek w Wanie. No. Co Twój kot robi na suszarce? Ale on tu zawsze śpi jak są ludzie. A, Jezu, Michał, przestań chlapać! No, dobra. Hej, Więc tak... hey, Piona! Co? Piona. Fu! <śmiech> Och, man! Przestańcie! Czy to są włosy? Nie będę. Sela! Nie. <śmiech> nie moje! E. A i Michał, weź to schowaj bardziej tak. chcę e, na to <śmiech> patrzeć w tym momencie. Z tego w tym momencie uświadomie. Czy myśmy tego potraktowali zbyt dosłownie? Czego? Tylko, tylko żeby w nagrywać w wannie. Nie. E, czy właśnie w sumie to nie, nawet nie wiem dlaczego zgodziłem się nagrywać w wannie pełnej wody. No... Bo na tym to chyba polega, co nie? A nie można siedzieć w suchej? Nie. <laughs> Ale gdybym siedział w suchej, jakbyś mi... Nie, nie mógłbyś mi myć nie, teraz plecy? Nie plecył. maruj, podaj mu kaczówkę. <laughs> <laughs> Michał, no. gdzie masz tam pudełko? Ej, hey, no właśnie. Niebo ja się chyba kończy i nie może mi dokończyć mycia pleców. Nie. Ale. No jestem mógłbym Ej, hey, nie, dobra, dobra, możesz Kiemkawe. przejść mi do mycia czegoś. Ej, w ogóle. Igo! pod wodą. Okej, okay, dobra, Jezu. Stany ten Ej, czujecie to w ogóle. ten. Nie? szczególnie. Czujecie w ogóle ten, tą zmianę w prądzie wody? Stany. A, <thumbnails> ale nie, nie, nie, coś poza tym. Jak, jak jakby mniej tu jej było, czy coś? Nie. Yeah. Michał wyciągnął Ej. korek. Co, co? Czemu wyciągnąłeś korek? Michał! Michał! Sanfa, Sanchez! Jezus Maria! Nie. A nie to tylko ty. Ja, tak. Gdzie my jesteśmy? Przepraszam, to zawsze to nie ma pojęcia. Albo Igor ma w albo albo... Zaraz sąsiad. Ale teraz nie nie. Ej. Słyszysz? Kapanie. Czy tak? Nasza panna. Tam... Tam u góry. Ej, faktycznie. Jezu, yes. gdzie my, kurwa to jesteśmy? Ty, czekaj, ja mam te. Ja? Ty? To coś, na czym nagrywamy? A Michał Igor? Ej, Michał! Igor! Michał, Igor! Ja mam, czekaj, ja mam terenę. Patrz, patrz, ej, witam. No, mówię. Włączone, działa. Świetnie, nagramy dokument dla Discovery. Jak przeżyjemy do cholery! Czekaj, okay, ja, ja do niej dzwonię. Halo? Igor? Sera? Nie! Yeah. A! A! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem! Co oni mówią? Gdzie wy jesteście? Nie, nie mówią, ty się ci. Gdzie oni są? My jesteśmy chyba pod mną. Ja widzę wielką dziurę, gumową kaczkę i twojego kota na suszarce i chyba masz pająkę na suficie. Mam pająkę na suficie? Mam pająkę na suficie. Weź go zabierz stamtąd. Nie sięgam, jakbym sięga, to bym już tam wyrazła. Gdzie wy jesteście do cholery? Wiesz co, nie wiem, gdzie. Właściwie nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem, cera! Cera! Gdzie my, kurwa, jesteśmy? To zaraz. Jestem na jakimś stole. Jestem do niego przypięty. A Michał? Nie wiem. A. Ale słyszę jakiegoś potwora obok mnie. A. Michał! Co? Co? Co mówię? Co, co, co, co Że słyszę potwora obok siebie. Weźcie mnie stąd zabierzcie. Strasznie się boję. A, ale ale, co, co widzisz na okładzie? Nie, cię? mamo. Jutro to mam... Ten potwór mówi! Nie widzę za wiele wokół siebie, bo mam wszystko przypięte do stołu. Nawet nie pytajcie się, w jaki sposób odebrałem telefon. <grydanie> <grydanie> Ej, Igor, jak ty śmiesznie wyglądasz. <grydanie> Michał! To ty! Dzięki Bogu. Co się dzieje? Jest Michał! Zatar. Michał, czy ty też jesteś przypięty do stołu? Wcale nie jestem przypię... Kurwa mać, no. <grydanie> Chyba jestem. Okej, okay, ogólnie... To sprawa... moje oko heblowane. Sprawa wygląda tak. Jesteśmy przypięci do stołu. Co mówi? Czy są przypięci do metalowych stołów, choć Michał ma heblowany. Bardzo się boję. Gdzie Fajno. wy jesteście? Nie wiemy. Co widzicie wokół siebie? Ochmana. Co ja? Nic, pytam, co, pyta, co widzę wokół siebie. No, czekaj, czekaj, to wygląda jak jakiś taki bunkier, kanał, rudy jakieś, kapiąca woda. Hitler się zamścił. Słuchajcie, zróbcie jedną rzecz. Sera, pójdź dwa kroczki do przodu. Dobra teraz Ochman, zrób dwa kroki do tyłu Ochman, zrób dwa kroki do tyłu dobra No. okej, okay, dobra, sprawa wygląda tak poza ciemnością i, i sylwetką Michała gdzieś w oddali mam przed sobą wielki ekran na którym jest mapa co mówi? że ma wielki mapa na nim jest napisane jesteś tutaj, a w parę pokoi dalej są dwie kropeczki i, kiedy powie... I ma dwie kropeczki i kiedy wam powiedziałem, żebyście zaczęli chodzić to one się ruszają Chyba, chyba wiem, jak was do nas doprowadzić. On wie, jak nas do nich doprowadzi. To jak mówi, kurwa, to sobie wyjść. Tak myślę przynajmniej. On ok, panikuje. Bo w co drugim pokoju jest narysowany czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami. No powtórzę mi tego. Umrę. W co drugim pokoju są gumisie. No gumisie cię nie zabiją. Dobra, słuchajcie, musicie nas uratować, bo tu jest zimno, mokro i wszędzie są... Koty. Co mówi? Co z Koty? jakiegoś powodu? Spójrz na swoją lewą stronę. Czy tam są jakieś drzwi albo otwór? No, coś jest. Tak chyba dziura w ścianie i tak tuż pod sufitem. Zara, mów do mnie, czego szukasz? Wejdźcie tam. Wejdźcie, tam, wejdźcie tam. Tam jest pierwszy pokój, w którym nie ma kczaszki ze skrzyżowanymi piszczelami. A może to podpucha? Może jak jest gumi się, to. <sadling Mercil Noise> co znaczy? Co, co, co, co, co znaczy? Czy to miało się i Musicie nas uratować, idźcie tam. Idziemy, widzisz tą dziurę w ścianie tam pod sufitem? Nie. Musimy tam wleść. Ale, to jest wysokie, nie? To ty mnie podsadzisz, a ja potem na pewno cię stąd wyciągnę. A ja myślę, że może użyć tej drabiny tam. No ale drewniany <głos> Ok, to chodźcie po nas. Dobra, Szybciej. idziemy. I uważajcie, bo nie wiem, co to może być. No dobra, dobra, idziemy. Co że idziemy, bo mamy uważać. Bo... cena uważaj, no. Zajesz na No, nie mam ja trzymam telefon. U was też tam jest tyle kotów, co tutaj. bo się ich coraz więcej. Nie, u nas... Czekaj, w tym drugim pomysłowym siedzi jeden. Tylko jeden? No na razie jeden. Cena, to jest kot! Ale on się dziwnie patrzy. Ten kot siedzi na bojonym fotelu. Aha. E, dobra, słuchaj, właściwie nie wiem, co ci powiedzieć, ale na ekranie właśnie pojawił się napis Zainicjuj kota. I Man Ochman, masz robotę. Podejdź do kota. Nie. Yeah. Ochman, podejdź do kota. Nie. Yeah. Ochman podszedł do kota, co dalej? Wydaje mi się, że musicie zdobyć zaufanie kota. Zdob. jak? Najlepiej znajdźcie wejście USB. Mi Michał właśnie przysunął swój stół, na którym jest przywiązany do mojego, więc teraz go widzę i rozmawiamy razem przez telefon. Hej, gdzie są twoje buty? Na kocie. Sera! Sera! Tak? Może włącz głośno tę mówiąc, ja też będę słuchał słyszał Igora. Poczekajcie chwilę, bo właśnie wiążę buty, bo spadły mi. Ej, a po jesteś przywiązany do krzesła. Ha! Do, to do, stołu. do stołu. Widzisz? Ty jak ty to robisz? Czekaj, Dobra. chyba mam zapalniczkę w kieszeni, zaraz ją wyciągnę. Czym? Wszystko z przywiązanymi dłońmi do stołu. O cholera. Dobra, A A mnie chuju pan... nie odwiążesz? Wyciągnąłem w końcu zapalniczkę z kieszeni. I co? Czekaj, zaraz się rozejrzę, co się dzieje wokół nas Ale powiedz mi, jak można zaufanie tego pieprzonego kota Nie po wiem, nie? Jestem zbyt zajęty oglądaniem, oglądaniem tego, co jest dookoła rękę. nas masz drugą rękę Okej. Okay. Próbuję Próbuję, zbliżam się Próbuję. Czy coś się pojawiło na ekranie? Nie, dalej tutaj. A teraz? Teraz jedna kropka zaczęła migać Zostaw kota <laughs> Okej, okay, kropka Kota zniknęła, tak samo napis z kota. Czy coś się zmieniło z kotem? Offman gdzie jest kot? Kot zniknął Offman płacze. Okej. Okay. Kot zniknął, to dobrze. To może może... może. może on go opętał. Czy przypadkiem drzwi na, na drugim końcu pokoju się nie otwierają, bo na mapie tak robią. Offman chyba zażar kota. Aha. Okej, okay, ja teraz zapalę tą zapalniczkę Zobaczę co się dzieje wokół nas Dobra, a my widzimy drzwi, idziemy Okej okay. okay, Zapaliłem zapalniczkę Wzięłam ze sobą telefon do wanny, ale po papierosach Zapomniałam Dookoła nas jest masa podobnych stołów I są do nich przypięci wszyscy pozostali ludzie Którzy kiedykolwiek prowadzili z nami podcast Jest tu Chris Chris? I, i, i Stachu Gdzieś tam chyba Pieczarę widzę nawet Gdzieś jest Pieczara Żyją? Nie ma Pawła z jakiegoś powodu. No hmm. nieważne, ale chyba się ruszają. Miau. Co się dzieje z Ochmanem? Miauczy. Dobra, idźcie dalej. Tylko w następnym pokoju jest czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami. Ej, nie, nie chcę tam... Ani, nie, nie jest czeka. czaszka! Musicie tam pójść i nas uwolnić, bo tu jest zimno i pachnie kotami. Czaszka na ekranie właśnie zaczęła mrugać i podzieliła się na dwie czaszki. Ochman, idź pierwszy! Ja słyszę, co on mówi! <laughs> Czekaj, wiesz co chyba głośno mówiące mi szwankuje, ja muszę to. No. o pierwszy on mówi, że czaszka zniknęła. Jest... Czas, cza, czaszki na ekranie właśnie dostały rogów. I zaczynają płonąć. Możecie tam wejść. Idziemy. Dobre, dobra, dobra, dobra. Ej, tu nic nie ma. Pewno? No. Na, ekranie, właśnie, na ekranie czaszki dostały rąk, nóg i właśnie biją się ze sobą. Sara tu nic nie ma. Ej, on ma rację, tutaj nic nie ma, pokój jest całkiem pusty. Ej, czy ja dobrze słyszę, bo słyszę cichutkę css przez wasz telefon? Jakie Właśnie. Zwróćcie na to uwagę, to coś z telefonem, czy coś tam się dzieje? Nie no, telefon chyba jest... Czujesz? Jakby koty. Nie wierzę, nie. Znowu... Tam też pachnie kotami? Strasznie, ale tak jakby teraz. Seda! Seda! Tak? Patrz na sufit. Igor! Na suficie są koty! Dużo! Kurwa kotów! Jak się trzymają z sufitu? Wyglądają jakby. Jakby po prostu chodziło, jakbyśmy to. Ej, czekaj, na suficie jest też krzesło i jest kominek, i ogień pali się w naszą stronę. Okej, okay, słuchajcie, według mapy najprawdopodobniej. Ten kominek jest jedynym przejściem do naszego pokoju. Musicie, Ale tam się pali. Tam, musicie tam się dostać. I musicie postrącać koty z sufitu. Czym? Zgasimy ogień kotami. To jest bardzo kiepski pomysł. Dlaczego? Mówić językiem. Ognień, mam... wcale, że nie. Możesz to wykorzystać. Namówię, żeby spadły z sufitu. Miau. Już? Ok. Czaszki na ekranie właśnie zrobiły się zielone. Co to znaczy? To chyba dobrze. Kontynuuj to, co robisz. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Powiedz mi, żeby. Miał! Ok, czaszki w tym momencie zrobiły się czerwone i płoną znowu. Co im powiedziałeś do cholery? Czaszki właśnie wyciągnęły noże. Myślę, że powinniście szybko coś zrobić. Dobra, jak najszybciej. Sega, Szybko! jak Miau! No, miau, miau, miau, miau. Ok, czaszki zniknęły z ekranu Co tam się dzieje? Nie wiem, on z nimi rozmawia i chyba już całkiem zdurniał Tego kota no, miau, miau, miau. Tak, zdecydowanie zdurniał Czy koty są jeszcze na suficie? Bo Nie. zniknęły z ekranu Koty się rozpieszkły po kątach I w zasadzie to tak trochę wrazły Jeden na drugi I one chyba próbują dostać się do nas mówiąc. Szybko, wespnijcie się, się po nich ciekawo. Właśnie, musimy wejść po kotach że Musicie... ostatniego kota z góry i zgasimy nim ogień. Musicie wejść do kominka, żeby nas uratować. Dobra, biegniemy. Bo Michał zaczyna się robić e, czerwony. Blady. Chyba, bo wszystkie koty zaczęły siadać mu na twarzy. Dobra, biegniemy. Aha, pamiętacie, jak mówiłem, są pozosta... pozostali ludzie, którzy z nami nagrywali, są przypięci tutaj? No. Chris właśnie uwolnił się ze swoich sznurów. Jak? Chris, do co? Chris, chodź! Chris. Dobra, wy się starajcie, może Chris nas uratuje. Kup! Sera! Sera, umaraj pazury! Dobra, weź pazury, idziemy. Dobra, wleźliśmy przez ten kominek, co jest dalej? A Chris, przestań! Aaa! Chris! Igor! Igor! Co? Co się dzieje z Chrisem? Um, Chris odgryzł mi nogę właśnie. No to niemiło. Tracę bardzo dużo krwi, więc pośpiszcie się. Ała, Chris, sznur no jest wyżej, Ciamajdo! Heee, ma wolną rękę, wolną rękę! O, nareszcie. <laughs> Michał, co to tam było? Nie wiem, co się dzieje, ale Chris zachowuje się jak zombie. Próbuje się rozwiązać. I w sumie to, sam to samo dzieje się z resztą ludzi tutaj, więc... Kurde, to do nordycki. Gdzie jesteśmy? A? Właśnie, Przyszliśmy przez kominę. Gdzie teraz? A co widzicie dookoła? A, cały pokój jest w ogóle pomarańczowy i i chyba trochę się kołysze albo to my stoimy na czymś, co się kołysze a czy... na ścianach są jeszcze namalowane gigantyczne Uf. gruszki Uf. I, i och, man kotem czy po, drugiej czy po drugiej stronie pokoju są drzwi? powinny być bardzo duże za... są drzwi, ale są namalowane za tymi drzwiami jesteśmy my Igor, porrzynęłaś, te drzwi są namalowane, tak? Nie otworzę namalowanych drzwi! Musicie jakoś je otworzyć, za nimi jest, jesteśmy my. Sera. Tak? Może narysuj klucz. Czy. No, mamy spokojne. Albo narysuj klamkę. A, możecie się pośpieszyć. Naprawdę szybko tracę krew. Czekaj, czekaj, czekaj. Hmm. Otwieraj. Nie, ty to zrób. Chris właśnie zaczął rzucić mu moje palce Dobra, Ej, widzisz nas? To jest ciemno. Co zrobiliście? No Przeszliśmy przez te całe drzwi, ale ja was nie widzę i nie widzę Chris'a ani żadnego... Igor! I... Michał! Ochman! Igor! Ochman! O, cześć wam. Jesteście! A. Możecie nas rozwiązać, Chris żyje ko moje kolano. Czekaj, czekaj... Weź go rozwiąż, ja zabiorę. <śmiech> Możecie ogarnąć Chrisa? No, próbuję. Bedbo, bedbo. On chyba do nogi nie... Zostaw pozyska. Stacha! <śmiech> Do nogi mówisz, to Ej, jest bardzo pan... złe polecenie, wiesz? Właśnie, musi, musi, musi, musimy, musimy uratować tych wszystkich tu przywiązanych, bo... nie. Dobra, się, nie... Czeka, Igor, już się Tylko już musimy się jakoś rozwiązuje. to zgrabnie zrobić, bo wszyscy zachowują się jak zombie. się to... rozwiązuje. Czemu tu jest tyle kotów? No nie wiem, mówiłem ci, że tu jest masa kotów. wszystkim miałczą i się ocierają. He, tak? Igor, Igor. Śmierdzi kotami, co? Wiesz, że nawet apetycznie pachniesz? Michał, ja się, trochę się głony zrobiłem. Michał stał się jednym z nich, szybko musimy z tym się jak najszybciej nr... dostać. Igor, patrz na sufit. Aaaa. Uh, ok, sufit, belki, co dalej? patrz na drzwi! Ha! To te drzwi, które mi weszliście. Nie te! długie. Nie te, drugie. Te, drugie. O! Czemu tych drzwi pilnuje wielki kot stojący na dwóch łapach? Z halabardą czeka, i w czeka, czeka. Ja, ja, ja się tym zajmę. Miau! Okej, okay, wielki kot właśnie nadział Ochmana na halabardę. Właściwie nie Otman, wiem. Zostawimy... Po wyżeganiu kota stracił swoją moc. Zostawimy go tak, czy zabierzemy go z nami i resztą mną? Zabierzmy kalaparta, to niezwykle małego z Okej. Okay. Ale trzymają wielki kot. E, Ej, no pomysł. Weźmy te wszystkie koty, mhm. po jednym przynajmniej, takie, takie mniej agresywne. Nałóżmy je sobie na głowy i może tak się skamuflujemy i on nas przepuści. Dobra, świetny pomysł. Zajmijcie się tym. Ja przez cały czas, jak tu siedzieliśmy, chciałem oszpeka oszpekać ten stół, co tam stoi. Jest na nim masa papierów, więc idźcie, zróbcie, ja, to ja pomogę łapać koty. Ja pójdę zobaczę, co jest na stole. Okej. Okay. Stachu może też pomożesz leniu śmierdzący? Stachu też się ma Dobra, Michał, nałóż mu kota na głowę i, i wyprowadzimy go stąd jakoś. Na stole są jakieś rysunki. Czego rysunki? Nie wiem, jakieś rysunki zbroi. Zbroi? Tak, i różnych Z Czego? Kotów. Ej, ser Zbroi z kotów? Nie, yes, zbroi, fotok, i, foto, i pazurów. Ej Sera, jak, jak wyglądam? Wiesz co, trochę ci się przykrzywił. Weź co so, łapki popraw tutaj, bo ci pod brodą tak do Okej, okay, czekaj, czaj, spróbuję. Nie wiesz co zamienię na Syamskiego. Dobra, weź Siamal. A weź mi podaj tego czarnego persa. Łapaj! Okej. Okay. No, I i co z tymi rysunkami! Właśnie znalazłem rysunek z napisem Tajne plany. A Nie otwiera ich! A na nich narysowany jest kot. I człowiek uśmiechnięty z podpisem ja, który stoi w bardzo. zwycięskiej pozycji. Aha, i on stoi na kupie innych ludzi. Podejrzewam, że to my. Bo jeden z nich ma wąsy. Hej, czy te koty chcą nas przerobić na.. Na co? Nie.. ale to. Nie wiem, czy to koty, bo na, bo na stosie z nas stoi człowiek. W jaki sposób on jest uśmiechnięty? Zwycięski. Ale tak tak dumnie zwycięski? Czy tak epicko zwycięski? Tak dumnie zwycięski. Na ile może pozwolić dziecięcy rysunek? Czy wygląda jak brat Pitt? Nie, wygląda jakby miał pancerz. Mamy przez Okej. Okay. Dziecięcy rysunek. Sprawdź, chyba Sprawdź, czy na końcu przypadkiem nie ma podpisu. A Jest napisane To ja? A później jest wyrwany kawałek papieru, a na dole jest napisane Mam pancerz. To musi być ktoś, chyba jakiś rozerwany wewnętrzny. Nie wiem, ale właśnie znalazłem kupa, kupa rysunków martwych ludzi. Widzę, co? Te plany mają dużo rysunków martwych ludzi. Ja taki ja zabiorę i chodźmy stąd. Właśnie, Igor, zabierz Dajcie, się i, z, i zmykamy. Brzmi. Dajcie mi jednego z tych kotów na głowę. Przejdziemy obok tego. Rudego, czy tego w ciapki? Ja chcę tego w ciapki. Dobra, ty masz tego w ciapki. Aha, dobra. E, wiecie, dobra. Chodźmy, ja ogólnie, ja ogólnie mogę zająć się zabraniem truchła Ochmana. Dobra, to... A, w, wiesz co, nie Lepiej go tu zostawię. Jest ciężki strasznie, a mnie ostatnio plecy bolą. W ogóle już nie widzę jego głowy. Dobra, wiecie co, a. chodźmy, bo mój kot zaczyna się wiercić. No, chodźmy, mi się wbija w uszy. Nie. Dobra, przejdźmy przez te drzwi. Um. Ok, co to za miejsce? Nie za Zapytajmy go, może nam odpowie. Kogo? Właśnie. Miejsce hej miejsce kto ty co to za miejsce okej okay, to, to był, to był pomysł. <laughs> <laughs> okej okay, chodźmy do przodu strasznie tu zimno no, te Jak koty słodnie. nie pomagają przynajmniej nie przestało pachnieć kotami mogliśmy wziąć więcej kotów i tam patrzcie ktoś, ktoś przebiegł właśnie od ściany do ściany tam są malutkie drzwi, szybko biegnijmy tam też ej okay. nie biegnijmy tak Tam, tak zazwyczaj zaczynają się nędzne horrory ale tam ktoś pije. Nie, przebiegł. to jeśli wszyscy zginiemy, to jeszcze nie będzie żadnych nagród. Ale mus, musimy się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nie. Yeah. Dobra, to chodźmy w te drugie drzwi, z których wybiegł. To jest plan. dobra, czemu te drzwi są takie ciepłe? Nie wiem. Wy tyle dotykałeś. No ale jakieś takie rozgrzane trochę. Boże, nie bo... podoba mi się to. Nie wiem. Otwórz co? może. Co? Nie, nie otwieraj. Na Discovery to mówili, opożyć, że. Ta... Nie? nie otwieraj na Discovery mówili, że za drzwiami jest pożar. Jak są ciepłe. Kolejź wybiegł z pożaru. Może dlatego ucieka. No ale są też zbroje z kotów. Z kotami na o, koty. Okej, okay, masz rację. No dobra, to idziemy do drugich drzwi, ale tam jest ten koleś. No ale.. Może, może nie pozna nas w kostiumach skotów. Może tam jest zimniej. Może. Chodźmy tam. Dobra, okay. idziemy. Dobra. Okej. Okay, otwier... otwier... Otwieramy te drzwi. Na 3-4. Trzy.. 3... RY! 5... aaa! Co to jest? Aaa! Spadliśmy! O cholera, nie zauważyłem. <głos> Też bym nie zauważył, gdybym wylądował na mojej głowie, Cały tak czas jak to myś... zrobiłeś. Cały czas myślałem, że stała w miejscu, to nagle łup. Co nie? Możesz zejść z mojej głowy? Proszę. To... A to twoja, myślałem, że sery. Okay. Straciłem strasznie dużo krwi, prawie nie czuję mojej głowy. No. Właściwie nie czuję prawie nic. I jak to tej pory udawało? tu kolorowo. Tu biec tylko z jedną nogą. Bo drugą, po... zabrałem jedną Ochmanowi. A, okej. Okay. Choć raz się przyda na coś. No, ale tak ter teraz ona mi się trochę połamała, więc jest do niczego. Dobra. Weź znowu, jej buta jeszcze się przewrócisz. Ej, słyszycie ten głos? Ktoś, ta ktoś tam jest, coś mówi. Co mówi? Chodźmy tam. Okay. A, a może najpierw, co on mówi? Nie wiem, coś niezrozumiałego. Chodźmy tam. Coś po angielsku. Cholera. Nie jest angielski. Masz żart, to szkodzi. Ej, widzicie, stoj tam. Hej, ty! O, wysłać się do góry, niech łajdź, gdy szlach złóg swokach. nie było wojny, długłem row, szlach do góry. A mamy Szach i się Paweł! To ty! To Paweł! Paweł, to ty nas porwałeś? I jak wielmi, zaraz w nich górmie tracę. Dlaczego? Ten Marga nie w duszu, Demarga nie w dwóch do Marga kiedy lecz. A ja i lecz, błust, twaru marga jak. Przenie się nic, słoka, i czak, Ale tylko Igor ma kota, to nie ma sensu. Właśnie. Właśnie, poza tym, no sam nie chciałeś nigdy nic mówić na podcaście. Myśleliśmy, że to ci odpowiada. Dlatego musiałeś nas wszystkich porwać i, za, i przywiązać do stołów. I by... obrzucić kotami. Tylko was przywiązał do stołu. Właśnie, dlaczego ich nie przywiązałeś do stołów? Polecieliście złą rurą? Co to znaczy? Oj, Paweł, na nie umiesz dobrze zorganizować planu zemsty. Wstyd mi za ciebie. Tfu, tfu. Okej, okay, przynajmniej wypuścisz nas. Okej, okay, właśnie, odbiegł. Co on robi? Paweł! Co on wraz? Skąd on wziął robota w podziemiach? Nie wiem, ale... Chodźmy do tych drzwi, gdzie było gorąco. Nie, tam było gorąco. Dobra, no to będziemy... Dobra, dobra, chodźmy tam, bo Paweł na nas właśnie pędzi w wielkim robocie z Będziemy rakietami. udawać, że tam weszliśmy, na naprawdę schowamy się tuż obok. On tam biegnie i... Dobra, po, dokończysz ten plan, jak będziemy biec. Dobra! Kurde, ten robot był jak Wolverine! I ma pancerz! Czekamy! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Nie miałeś do niego wbiegać, durny, tylko udawać, że do niego wbiegasz! Chodźcie, że to nie jest źle! Jak nie jest źle? Ten ogień jest to namalowane na ścianach! Skóra mi schodzi! Mówiłeś, że nie jest źle! Dobra, żartowałem, ten ogień nie jest narysowany na ścianach. Igor! Wszystko się tu Przepraszam, nic nie czuję już, nie mam na Już się spotyłem jak świnia. Tam jest jakiś właz, byćmy przez niego. Ała, padry! nie czuję? Nie czuję nic. Dobra, wiesz co, Igor, ja Cię wezmę na plecy. Michał, uwielbcie, że masz pięknią się. Igor, ja Cię wezmę na plecy ja wejdę pierwszy. Potem rzucę Ciebie serze i sera go założy. I wtedy ona też przejdzie. Mówiłem ci, że zawsze byłem zazrosnął twój nos. Świetnie, chodź. Jakie ty masz silne ramiona. Mój dom. Czekaj, jak rzucasz ci Igora. Dobra. Ok, ok, ok. Rzuć jeszcze raz. A, leżę na podłodze. Czekaj, że te może się przycisnąć. Leżę chyba w ognisku. No, wyskoczyłem, przez złamuj. Dobra, mam go. Okej. Okay. Teraz przerzuć mnie prze, prze, prze, prze, przez własnym pod Musimy przez niego wyjść, tak mi się wydaje. O, o, ja nie dorzuc! Rzuć! Jestem leki, nie mam krwi. <grym> Dobrze. Aaaa! Chyba trafiła. Chyba trafiłaś. Chodźcie, to jest świeże powietrze i chmury. Dobra, to. Okej. Okay. I nie ma kotów. Ty, to chyba tak pokój Andiego z tej story. Ty, rzeczywiście, wygląda jak pokój z tej story Ty! Co nawet te same zabawki? Co, to nie jest kudy? A to bazy? Czemu oni są naszego wzrostu? Czemu właśnie otw otwiera się skrzynia i wielka rę hey, ręka? Hej, ręka Hej, to Andy! A masz brudne paznokcie Halo! Igor! Michał! Sera! O! Też Panów!